To są informacje Polskiego Radia 24. Rozmowa z policyjnymi negocjatorami przyniosła skutek uzbrojony napastnik zatrzymany w jednej z łódzkich fabryk. Polska ma odebrać kilkadziesiąt milionów szczepionek przeciwko COVID-19 i zapłacić za nie, tak orzekł sąd w Brukseli. USA poważnie rozważają opuszczenie NATO, mówi prezydent Trump. Te słowa skomentuje ekspert, będzie też głos z Paryża. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Po wielu godzinach rozmów z policyjnymi negocjatorami funkcjonariusze zatrzymali uzbrojonego mężczyznę. Rano wtargnął on na teren jednej z fabryk w Łodzi. Napastnik oddał kilka strzałów, zabarykadował się w budynku. To 42-letni były pracownik zakładu. W firmie pracował 14 lat. Mieszkający w pobliżu łodzianie są szokowani tą sytuacją. Ciężko uwierzyć, no taki zakład zwarty, zamknięty, z portierniami i ktoś sobie wchodzi. No i z bronią jeszcze, no. Nie powinno się coś takiego zdarzyć. Tyle jest tych niebezpiecznych sytuacji. Właściwie człowiek tylko wie, że powinien mieć oczy i uszy szeroko otwarte i po prostu tych przyczyn mogło być tysiące i miliony. Ciężko to wytłumaczyć. Mężczyzna prawdopodobnie przeskoczył przez płot otaczający fabrykę. W tej sprawie będzie przesłuchiwany pracownik ochrony. Jak zapowiada prokurator, jutro zatrzymany usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Będzie też wniosek o jego tymczasowy areszt. Decyzja polityczna i delikt konstytucyjny. Tak europosłanka K.O. Kamila Gasiuk-Pichowicz ocenia przyjęcie przez prezydenta ślubowania od dwojga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie zaprosił pozostałych czworga sędziów do Pałacu i nie zdecydował jeszcze, czy i kiedy przyjmie ich ślubowanie. O skutki tej decyzji swoich gości pytał Paweł Pawłowski, który jest ze mną w studiu. Zgadza się. Pawle, ten ruch prezydenta wzbudził spore emocje w koalicji rządowej. A to dlatego, że prezydent poniekąd wybrał sobie dwoje sędziów, tłumacząc to tym, że za jego kadencji nastąpił wakat jedynie na dwóch stanowiskach no i dlatego zdecydował się na obsadzenie dwóch miejsc. Nie ma czegoś takiego jak wakat prezydencki, grzmiała w rozmowie ze mną Kamila Gasiuk-Pichowicz no i dodawała, że to wybór Sejmu czyni kandydata sędzią Trybunału. Europosłanka pokusiła się też o złośliwość, mówiąc, że prezydent wolał, tu cytat, kompromitować się z pupilkami Putina niż zaprzysiąc sędziów w wyznaczonym terminie. Inne zdanie na ten temat ma Paulina Matysiak, która bez emocji przyznała, że może należy odwrócić sytuację no i zastanowić się, czy to większość rządząca nie popełniła deliktu, wstrzymując się z wyborem sędziów na brakujące miejsca aż do teraz. Niezrzeszona posłanka sugeruje również, że to dobry moment, by zacząć dyskusję nad aktualizacją prawie 30-letniej konstytucji by sprecyzować zadania poszczególnych organów państwa. To Paweł Pawłowski z podsumowaniem politycznych rozmów w naszej popołudniówce. Dziękujemy. Ministerstwo Zdrowia odwoła się od wyroku sądu w Brukseli. Orzekł on, że Polska ma odebrać od firmy Pfizer 64 miliony dawek szczepionek przeciwko COVID-19 i zapłacić za nie ponad 5,5 miliarda złotych. Na ten temat głos zabrał premier Donald Tusk. Rząd Mateusza Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, których nie odebrał i za które nie zapłacił. My wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiSu ponad 6 miliardów złotych kary, napisał szef rządu na Platformie X. Wyrok sądu pierwszej instancji w Brukseli jest nieprawomocny. Słowa Donalda Trumpa o wyjściu USA z NATO wpisują się w szerszą narrację antynatowską, jaką prowadzi obecna administracja amerykańska. Tak uważa amerykanista profesor Radosław Rybkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To komentarz dotyczący gruźb prezydenta Trumpa o tym, że poważnie rozważa opuszczenie przez Stany Zjednoczone Paktu Północnoatlantyckiego. Donald Trump złości się na sojuszników, którzy odmówili mu wsparcia w konflikcie z Iranem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 na razie słów Donalda Trumpa o możliwym wycofaniu się Amerykanów z NATO, ale podkreślają rosnącą nieprzewidywalność Waszyngtonu. W Paryżu deklaracje prezydenta Trumpa dotyczące NATO odbierane są z dystansem, choć władze przyznają, że zachowanie jedności sojuszu nie jest łatwe. Takiego określenia użyła francuska wiceminister obrony narodowej Alice Ruffo, wypowiadając się na wydarzeniu tygodnika Le Point. Atlantyki... Sojusz północnoatlantycki jest solidny. Zapewniła podkreślając, że jego siła opiera się na działaniach prowadzonych w w obszarze euroatlantyckim, a nie poza nim. Nie został stworzony po to, by prowadzić operacje w cieśninie Ormus, które są niezgodne z prawem międzynarodowym. Trzeba to przypomnieć, dodała. Do zarzutów prezydenta USA odniósł się również francuski prezydent, przypominając, że jego kraj nie uczestniczy w wojnie na Bliskim Wschodzie i nie był konsultowany przed jej rozpoczęciem. Odwiedzający Japonię Emmanuel Macron podkreślił przywiązanie władz w Paryżu i Tokio do międzynarodowego prawa i multilateralizmu. Wierzę w koalicję niezależnych, Japonia i Francja mogłyby być jej trzonem razem z innymi krajami, powiedział francuski prezydent. Z Paryża mówił Stefan Folcer. To były informacje Polskiego Radia 24. Od minus 3 stopni do minus 7 przy gruncie takie przemrozki będą w nocy, w 11 województwach na północy, zachodzie i w centrum. Na południu i południowym wschodzie popada słaby deszcz, w górach będzie sypał śnieg. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry pokażą od 3 do 5 stopni. Na pomorzu części Warmii i Mazur w Kujawsko-Pomorskim i zachodnio utworzą się gęste mgły. Będą ograniczały widzialność do 200 metrów i osadzały szać na wierzchni. Drugich chodników będą Śliskie. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Najlepiej oddycha się na południu. Około 25% energii w krajowym systemie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Klimat. Popołudnie w polskim Radiu 24. 7 minut po godzinie 18. Debata dnia. A w debacie dnia pan Michał Kolanko, Rzeczpospolita, Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jarosław Wodarczyk, publicysta, dzień dobry. Dzień dobry. No i chyba. Temat numer jeden nie będzie większym zaskoczeniem. Mowa oczywiście o e, dzisiejszym e, ślubowaniu w Kancelarii e, Prezydenta e, i reakcji e, na to ślubowanie, bo przypomnijmy e, z sześciorga wybranych przez Sejm sędziów zaproszenie otrzymało e, dwoje. Magdalena Będkowska i Dariusz e, Szostek reprezentujący albo inaczej e, zgłoszenie zgłoszeni odpowiednio przez PSL oraz Polskę 2050. Pozostała czwórka e, wybranych przez Sejm Sędziów takiego zaproszenia do pałacu prezydenckiego nie uzyskała. Ehm, przyjęcie ślubowania to nie jest widzi mi się prezydenta, podkreślał minister sprawiedliwości Waldemar e, Żurek. Ehm, pod, e, tłumaczył e, również, że e, jest to bardzo wytwórcza, wykładnia prawa to, w jaki sposób ta decyzja prezydenta e, została zakomunikowana przez szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego. To nie jest tak, że prezydent wybiera tylko te osoby, które akurat mają koniec kadencji podczas jego urzędowania. Prezydent ma wypełniać wymogi prawa. Jeżeli by się okazało także że poprzedni parlament wybrał, prezydent rozpoczął dopiero kadencję i czekają osoby ze złożeniem ślubowania, no to on musi także zaprzyciężyć te osoby, które zostały wybrane zanim on objął funkcję. No i jednocześnie minister sprawiedliwości wskazał, jakie konsekwencje może mieć przyjęte przez prezydenta stanowisko w tej sprawie. Kolejnym absurdem będzie, co teraz z tą czwórką, to znaczy nigdy już nie uzupełnimy Trybunału do tej liczby, o której mówi Konstytucja. To by oznaczało, że nie. Być może w ogóle za te kadencji tego prezydenta będzie nieobsadzony Trybunał. No to panowie, o co chodzi w tym zamieszaniu? Bo właściwie mamy kilka wątków. Najpierw kwestia wysłania zaproszenia tylko do dwojga sędziów. Potem mamy no niejako wykładnie, czy też wyjaśnienie, dlaczego taki, ani nie inna decyzja ze strony szefa kancelarii Zbigniewa Boguckiego. No i mamy w końcu odpowiedź ministra Żurka. No i te alternatywne plany B, plany C, które może zastosować koalicja rządowa, to na początek może, przepraszam za określenie, studio, czyli Michał Kolanko. Myślę, że najprościej opisać to, co sam manewr prezydenta, tak? Było dla mnie całkiem jasne, że tutaj będzie próba wyjścia i znalezienia jakiejś trzeciej drogi, nomen no, omen, no, no, dla Pałacu Prezydenckiego, tak jak przy ustawie o safe, gdzie też Pałac Prezydencki znalazł trzecią drogę między wetem, tylko czystym wetem, a podpisaniem, czyli zaproponował własną wersję ustawy o safe tak zwany zero 0%. Już abstrahując od tego, czy ta propozycja miała sens, czy nie ma sensu, to no, y, zmieniło to też obraz sondaży i prezydent mógł bezkosztowo, w zasadzie moim zdaniem, zawetować ustawę, bo miał alternatywę. Teraz sytuacja się troszeczkę sytuacja jest zmodyfikowana. Prezydent też miał do teoretycznie do wyboru tylko przyjąć ślubowanie od wszystkich albo wszystkich nie przyjąć. Wybrał trzecią drogę, dosłownie, bo trzecia droga, wskazała tych dwojga, dwoje sędziów którzy, dwojga sędziów, którzy zostali dzisiaj przy obecności prezydenta zaprzysiężeni. No i powiedział, że... I zmusił zauważyć, uh -huh. że mechanizm jest tylko taki, że prezydent zmusił innych graczy na scenie politycznej do reakcji. I tylko to się liczy moim zdaniem. Sondaże, mieliśmy sondaż dzisiaj w Rzeczpospolitej wskazujący na tym, że no Polacy raczej oczekują zaprzysiężenia czy przyjęcia ślubowania. Ale moim zdaniem to nie jest w ogóle temat, z którym przeciętny wyborca się orientuje. To jest temat, który już jest tak skomplikowany że większość osób, no, które nas słucha teraz, po prostu nie ma pojęcia o co chodzi w tym. No jeszcze dodajmy, że bardzo ciekawa była jedna z argumentacji mówiąca o tym, że prezydent bierze odpowiedzialność tylko za te dwa wakaty, które niejako zwolniły się już za jego kadencji. W przypadku wcześniejszych wakatów, które nie były przez wiele miesięcy obsadzane, delikt konstytucyjny bardziej leży po stronie koalicji, która wstrzymywała się i nie chciała tych wakatów uzupełniać. Prezydent zrobił swoje. Natomiast, no, nie powiedziano no też e, takiego ostatniego słowa, czy też nie postawiono kropki na di, jeżeli chodzi o, e, to, o to, co stanie się e, z tą pozostałą e, czwórką. E, sytuacja jest w tej chwili e, badana przez Kancelarię e, Prezydenta, więc właściwie możemy się spodziewać każdego scenariusza. Jaki to będzie scenariusz? To już jest pytanie do drugiego z naszych gości, pan Jarosław Łudarczyk. To znaczy ja bym najpierw się odniósł do tego, że Prezydent zrobił bardzo dobrze, ponieważ jak wiadomo, Prezydent jest ponad konstytucją, w zasadzie on jest konstytucją, plus jest emanacją zbiorowej mądrości całego narodu. Czyli musiał zrobić, no zrobił idealnie. E, i, I to właśnie idealnie pasuje w prymaprylis. E, a tak serio, e, to jest tak, że prezydenta nie bardzo interesuje, czy działa zgodnie z konstytucją. Udowodnił to już kilkukrotnie, a na pewno go dość umiarkowanie interesuje interes Polski. E, interesuje prezydenta, to o czym Michał zaczął mówić na początku, e, notowania i poparcie w swojej grupie elektoratu. W związku z tym, e, jak to dobrze Michał zauważył, wybrał trzecią drogę, to znaczy prezydenta interesuje niefunkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, bo przypomnę, że to na co się minister Bogucki e, powołuje, szef kancelarii prezydenta, na to, że m, mówi się o tym, że Trybunał w pełnym składzie w zasadzie jest od 11 sędziów. E, no mówi się o tym, ale to nie jest tak. Trybunał powinien być w całości obsadzony. E, I rację ma minister Żurek w tym sensie, no jak to ma wyglądać dalej? To znaczy zawsze już będzie mieli 11-osobowy Trybunał Konstytucyjny, no bo prezydent y, zgodnie z tą logiką ministra Boguckiego nie będzie y, powoływał żadnych sędziów, skoro to było nie w jego kadencji. No ale to panie to redaktorze, to jest... przepraszam, to, to, to jedno ale. No, trochę trzymając się tej wersji, czy też tej narracji kancelarii prezydenta, no to można zadać w tej sytuacji pytanie, dlaczego w takim razie te wakaty nie były obsadzane wcześniej? Ale to, ja, ja się zgadzam z tym, że te wakaty nie były obsadzane wcześniej wyłącznie jakby w takiej strategii politycznej, i można robić z tego absolutnie zarzut poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości czy sejmowi tej kadencji, wszystkim posłom, że nie wybierali wcześniej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Można, tylko to kompletnie nie zmienia kwestii odpowiedzialności prezydenta z tego, co powinien zrobić od przeszło dwóch tygodni. To są dwie odrębne sprawy i wiązanie ich Yy, jest yy, no mniej więcej takim argumentem, a w Ameryce biją murzynów. Osobną sprawą jest to, dlaczego nie byli powołani sędziowie i nie był sukcesywnie uzupełniany skład Trybunału. A osobną kwestią jest to, że prezydent dziś pokazał po raz kolejny, że ma kompletnie w nosie i porządek konstytucyjny i interes państwa ma w nosie tylko interes swój partyjny i swój w szczególności i tyle. To czego Pana zdanie można się spodziewać, jeżeli chodzi o, te, o tą pozostałą czwórkę? No bo przynajmniej oficjalnie... Niczego, mhm. niczego, niczego. Nie to będzie ciągu więcej... dalszego? To znaczy, będzie ciąg dalszy ze strony parlamentu. Moim zdaniem powinni złożyć przysięgę w parlamencie. Aczkolwiek ja nie jestem prawnikiem, więc ja też nie wiem, jaki, jakie będą losy, bo wydaje się, że nawet przysięga przed urzędnikiem jakimś, czy notariuszem byłaby wystarczająca, bo to, że oni wobec prezydenta mają ślubowanie składać, to prezydentowi można wysłać nagranie wideo czy protokół i prezydent będzie o tym prawidłowo poinformowany. Natomiast kłopot polega na tym, że za, jeżeli będzie przysięga złożona nie wobec prezydenta, to no, może nie będzie siłowego wchodzenia do Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że pan prokurator, prezes Trybunału Konstytucyjnego będzie robił jakieś tam, barykadował się albo inne hece polityczne, no właśnie po to, żeby udowodnić, że prezydent ma rację, bo to nie jest... Kłopot polega na tym, że to z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta, ale być może też w ogóle wszystkich polityków dziś rządzących w Polsce, to nie jest kwestia chęci rozwikłania węzła gordyjskiego, czy przecięcia węzła raczej, który zawiązał nam Zbigniew Ziobro. Tylko to jest kwestia, Eee, gry politycznej, a prezydent jest no, naprawdę w tej chwili w absolutnej e, top lidze tej gry politycznej we własnym interesie i swojego elektoratu i tyle. Ja się nie spodziewam żadnych rozsądnych e, ruchów ze strony, zwłaszcza obozu prezydenckiego, do którego zaliczam także e, przewodniczącego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. No to w takim razie ponownie Michał Kolanko. Czego możemy się spodziewać Pana zdaniem w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o tą pozostałą czwórkę? No bo mam takie wrażenie, że Kancelaria Prezydenta, Prezydent pozostawili sobie tak lekko uchylone drzwi. To pozostawili, natomiast z tego co rozumiem, jak działa Pałac Prezydencki, to no tam jest taka doktryna, taki algorytm, ja to tak nazwałem, żeby być proaktywnym, a nie reaktywnym. Stąd ten ruch utrzymywany też w dosyć ścisłej tajemnicy. To przepraszam, to, to nie chodzi o to co, chodzi o to jak? Między innymi tak, ponieważ to jest moim zdaniem taka właśnie doktryna, żeby wyprzedzać w sytuacji, która wydaje się zero jedynkowa, znajdować jakąś trzecią drogę. Tak było z tym polskim save, co znalazło jakiś ciąg dalszy w tej ustawie, zresztą którą zgłosił Kośniak kamysz co, co ciekawe, która też powoduje turbulencje w koalicji, jak się słyszy, tak? To widać zresztą po publicznych wypowiedziach zresztą polityków koalicji. Więc... Michał, jeżeli mogę no, wejść ci w tak. słowo... To wiesz co, no, ale jednak to nie jest szukanie trzeciej drogi, bo, bo jednak polski sejf no, to, to jest po prostu wydmuszka, nie ma takiego czegoś. W związku z tym i jakieś fantasmagorie y, wypowiedziane przez y, prezesa Glapińskiego, które od, de facto odwołał na konferencji prasowej dzień później. Ale Kośniakamysz się z tobą e, nie, to jest, nie zgadza. To jest, -Kamysz to tylu... ten, ale -Kamysz wziął ten pomysł i przerobił na swój. No tak, tylko... Ale? No, ale to jest jednak, jednak trochę, trochę inny pomysł. Natomiast zmierzam do tego, że to nie jest szukanie trzeciej drogi, w tym sensie e, być proaktywnym, tylko to są zabiegi stricte pr -owe. Za tym nie idą żadne e, fakty. No, dzisiaj, ta, ta jest, jeśli chodzi o SAFE, no to, to była tylko szukanie wymówki, listka figowego, żeby e, zrobić coś, co jest w interesie partyjnym, szczególnie Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości, a nie w interesie y, polskim. Więc, ale, że, że, ja rozumiem, gdyby miał zastrzeżenia merytoryczne. Nie, nie zgadzam się, nie podpisuję. Zgoda. Ale to nie, y, y, takie zamiast, y, bo jak, jak chcesz dać y, kontrofertę, to daj coś konkretnego, a nie y, pustą kartkę. No tak, ale Polacy ocenili Sępcy. to inaczej, o, ocenili inaczej to niż ty. No oczywiście, no bo inaczej, dlatego że to jest zabieg komunikacyjny, PR-owy. Ale my nie rozmawiamy yy, na temat PR-u czy komunikacji, tylko rozmawiamy o faktach politycznych. Fakt polityczny był dzisiaj, że dwóch, dwoje sędziów przy, yy, złożyło to ślubowanie. to jest myślę sukces Pałacu Prezydenckiego, że dokonali tego wyłomu. Bo gdyby te dwie osoby się dzisiaj nie pojawiły w Pałacu Prezydenckim, to byłaby inna sytuacja. Tak, A te ja osoby ja wiem, się pojawiły i młodyry. dlatego prezydent tak. dosłownie znalazł trzecią drogę, bo to są sędziowie yy, wskazani przez dawną trzecią drogę. I tutaj zastanawiam się dzisiaj, tak, no, jak, ja ja ja do, się tylko, daj mi tylko daj mi dokończyć, tak. że gdyby, dziś, gdyby była taka sytuacja, bo pamiętam, że ten temat się zaczął już jakiś czas temu w koalicji, tak? Były, była taka, wydaje się, że było któreś tam spotkanie liderów koalicji, chyba jedyne w ogóle takie w takim formacie, gdzie było pięć osób, bo teraz koalicja liczy pięć... Podmiotów. Jak spójna jest, to się wkrótce okaże, jak będzie głosowanie nadwołaniem minister Henning-Kloski. I tam była taka jakaś rozmowa właśnie o, tych, o tym Trybunale. Tak się, tak się wydaje. I do czego zmierzam? Że gdyby był trochę inny model jednak em, wskazywania tych sześciorga kandydatów, to prezydentowi nie byłoby tak łatwo wy, wyłamać dwie osoby. No bo gdyby to była jakaś inna metoda, tak? Na przykład, gdyby, nie wiem, jakieś gremium prawnicze wskazało sześć osób, a nie partie. I myślę, że tutaj prezydent znalazł ten, ten wyłom. I dzisiaj Ale te dwie weta. partie, które są, czekaj, czekaj, dwie partie, które są najbardziej y, nastawione na jakiś tam rodzaj dialogu, których ministrowie, wiemy, że niektórzy oficjalnie, niektórzy nieoficjalnie się pojawiają w Pałacu Prezydenckim, żeby dogadywać po prostu treść ustaw, żeby nie było weta no to w tym pałacu, w, poprzednim, w poprzedniej kadencji zresztą też, poprzedniego prezydenta, no to oni teraz są sklejeni z tą najbardziej, z tą drugą częścią koalicji, czyli z Lewicą i z Platformą, która nie chce żadnych porozumień z prezydentem. Tak de facto, bo tam po cichu pewnie jest inaczej. Więc na tym polega ten manewr. I ten fakt polityczny się dzisiaj zadział. To znaczy, to jest fakt polityczny, ty mówisz, że nie ma faktów. No jak to nie ma faktów? Dwie osoby się pojawiły dzisiaj w pałacu prezydenckim. Gdyby się nie pojawiły, to nie byłoby o czym mówić. Prezydent to znaczy, wytworzył nową rzeczywistość i to jest cały problem dzisiaj koalicji. To znaczy, Wytworzył rzeczywistość taką, że nadal mamy nieobsadzony Trybunał Konstytucyjny. Prezydent nie chce przyjąć ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm. I rzeczywiście masz rację, że być może lepszym rozwiązaniem by było, gdyby koalicja rządząca w innym mechanizmie wybrała kandydatów. Natomiast ja, ja nie mam informacji, dlaczego dwoje sędziów Zdecydowało się pójść na to spotkanie, znaczy na to zaprzysiężenie czy złożenie tej, tej przysięgi wobec prezydenta. E, a dlaczego po prostu nie powiedzieli, no ale dlaczego nie ma pozostałych czterech. Zaproszę. Ale to, to przepraszam, to, to ja do, dopytam, bo czy to, o czym teraz rozmawiamy, no to nie jest dowód na to, że po prostu koalicja rządowa została absolutnie tym manewrem zaskoczona. I tam no, nie było w ogóle dyskusji na temat tego, co z tym fantem zrobić. Ja myślę, że, że była zaskoczona, jak myślę, że większość obserwatorów życia politycznego. Natomiast polityka ma służyć państwu i dobru obywateli. To nie jest gra. Prezydent uprawia grę, którą, bo on bardzo lubi grać. Albo się bić z innymi kibicami, albo pooglądać mecz, albo podnosić ciężary. I albo się boksować i on y, pojmuje politykę y, zupełnie inaczej niż jest z tradycji europejskiej nie jako budowanie jakiegoś konsensusu szukanie porozumienia tylko na pazankę y, i czy on ograł dzisiaj koalicję rządzącą tak ograł koalicję rządzącą czy to czy stał się fakt polityczny że dwóch sędziów zostało zaprzysiężonych tak czterech nie zostało tak czy to jest dobre dla Polski nie no to, ja, ja to rozumiem, wiesz, ja rozumiem twoje podejście, no ale chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Tusk nie jest, premier Tusk nie jest politykiem, który niedawno zresztą czytał nawet takiego filozofa, Karla Schmita, który całą swoją filozofię oparł na, takie było zdjęcie magazyn Kronos, Donald Tusk, Karl Schmidt, na okładce. Jakby nie chcesz mi chyba powiedzieć, że premier Tusk nie jest politykiem, który się naparza, bo on się naparza jak najbardziej od kilkudziesięciu lat i to zresztą bardzo skutecznie. Więc no, e, nie ja nie wiem, co mi ty tej, chcesz Michał, powiedzieć, że, czy... że, że Tusk nie, nie jest politykiem. Nie, nie, nie Michał, nie, nie, nie, nie, nie odwracaj jakby słów, które ja powiedziałem. Chodzi mi, bo nie chodzi o sam fakt yy, brutalnego starcia politycznego dyskusji, tylko chodzi mi o to, czy robisz coś w interesie Polski, czy robisz w interesie partyjnym. Nie mam wrażenia, że premier Tusk działa w interesie partyjnym, podejmując decyzje państwowe. W przypadku prezydenta mam nawet nie przeświadczenie, tylko pewność, że tak działa. I to jest ta różnica że ja nie jestem jakimś fanem premiera Tuska, tylko chodzi o to, że ja od polityków oczekuję, od wszystkich, że tak jak na przykład marszałek Czarzasty, który wtedy wystrzelił z takim absurdalnym komentarzem na temat e, Nobla dla Donalda Trumpa. To był taki klasyczny przy, przykład tego, jak się nie działa w interesie państwa, tylko w interesie partyjnym, e, mając inne instrukcje od ministra spraw zagranicznych. I analogicznie to jest, to jest kwestia, e, bo w retoryce można, mogą być bardzo różne rzeczy się pojawiać. Można robić różne działania na kanwie partyjnej. Natomiast jak przychodzi do podejmowania decyzji państwowych, to naprawdę nie można się kierować tylko interesem partii. No dobrze, to ja w takim razie. Mówię mhm. w tej kadencji, żeby premier Tusk yy, podejmował decyzje, które by miały być yy, w interesie partii, a nie yy, w interesie yy, państwowym. Czyli Donald Tusk jest państwowcem, a Karol Nawrocki nie jest państwowcem, tak mówisz? Yy, tak. Ok. Dobrze, to skoro mamy ok, to ten rozdział zamykamy, choć przepraszam. chociaż ja, chociaż wiesz co, no to, to jest, yy, myślę, myśl, że m, gdyby yy, Donald Tusk, yy, znaczy inaczej, a, ja mam takie poczucie, że ja się oczywiście zgadzam z tym, że tak, chciałbym, żeby też, żeby tutaj była propaństwowość, ale wiesz, jakie byłoby propaństwowe podejście, gdyby Kaczyński hmm. i Tusk się dogadali na temat resetu konstytucyjnego. A były takie propozycje? Były. Były pomysły, to też Konfederacja, myślę... był Krzysztof Bozak. No czysto w ale jakby... no, To był bardzo dobry punkt, masz rację. I to e, jest problem. W że... tym duecie Kaczyński, Tusk, kto myślisz, nie usiądzie do stołu, żeby takiego resetu dokonać? Ja, ja myślę, że żaden z nich na razie, ponieważ ani jednemu, ani drugiemu depolaryzacja się nie opłaca. I ja tylko chcę tylko zauważyć, że po prostu gdyby. I kiedyś się przestanie opłacać, a kiedyś może się przestać opłacać, ten reset nastąpi szybciej niż się nam wydaje. Na razie opłaca się jednemu i drugiemu to co, się, to, co się dzieje. Opłaca się jednemu i drugiemu, to się zgadzam w 100%. Znaczy w ogóle partią się opłaca taka polaryzacja. Yy, natomiast PiSowi już prawie się nie opłaca, bo się okazuje, że Konfederacja jednak przełamała tę polaryzację albo spowodowała jeszcze głębszą polaryzację, która przykryła tę poprzednią, więc w tym sensie ona się bardziej opłaca Tuskowi. E, natomiast e, ale, ale, e, Kaczyński jest w pułapce, nie może teraz usiąść do, do stołu, nawet jakby chciał, no bo by się okazał e, częścią układu i Konfederacja by e, zaczęła rosnąć. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że ponieważ e, e, Jarosław Kaczyński, nadrzędnym celem politycznym Jarosława Kaczyńskiego, o czym się mówi od lat i tak nadal jest, jest wsadzenie do więzienia Donalda Tuska za zabicie jego brata w Smoleńsku. W związku z tym nie usiądzie, nie poda ręki i nie zrobi niczego, dlatego że najważniejszą rzeczą w Polsce dla Jarosława Kaczyńskiego jest... Yy, wsadzenie do więzienia morderców jego brata. I on to, jego współpracownicy nawet o tym mówią. On jest yy, tą myślą owładnięty i ona jest nadrzędną polityczną Prawa i Sprawiedliwości i nic się z tym nie da zrobić, po prostu. Ja myślę, że moglibyśmy się tu spierać, co to jest nadrzędną ideopolityczną Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że trochę psychologizujesz. Myślę, nie, że... jego współpracownicy to Ale mówią. Ale jacy ja współpracownicy? Kto? Kiedy? Konkretnie? Yy. Nie nie, no to nie w, nie w publicznych rozmowach nikt tego no, a tak, nie czyli nie ma. Czyli, czyli, czyli nie ma żadnych dowodów, a, a, a mówisz coś, tak? No, tak to, to wygląda, panowie, tak, no, tak to, to, nie o, będzie wyglądało, ale nie, bo to jest, coś takiego, to jest coś takiego, że po prostu ty po prostu budujesz jakiś fantazmat, wiesz? Panowie, panowie, to, ja jako widzimisza. przepraszam. I to jest, przepraszam, to jest sama debata publiczna. Jako, w jako gospodarz muszę to przerwać. Będziemy za chwilę już wracać do kolejnych konkretnych wydarzeń, które trzeba skomentować, ale to zrobimy za chwilę teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na informacje.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 Minęła 18.30, Dorota Wojtalczek. zapraszam. Prezydent postąpił niezgodnie z prawem, tak decyzję Karola Nawrockiego o przyjęciu ślubowania od dwojga z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, komentuje ministerka funduszy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomina, że wybór sześciorga sędziów TK nastąpił na mocy ustawy uchwalonej przez rząd PiSu. Prezydent nie wypełnił swojego obowiązku zapisanego w ustawie, mówi ministerka Pełczyńska. Na Taka selektywna decyzja pana prezydenta bez żadnych zrozumiałych podstaw prawnych, no to jest niestety pogłębianie chaosu. My idziemy zgodnie z prawem. To prawo nam się nie podoba, niemniej zostało przez poprzedników uchwalone, więc się do niego stosujemy. W Sejm wybrał sześcioro kandydatów i dwoje akurat wskazanego kandydatkę przez PSL i kandydata przez Polskę 2050. Z jakichś powodów pan prezydent uznał za godnych za zaprzysiężenia, a pozostałych czterech za niegodnych. To jest absolutnie niepoważne. Karol Nawrocki przyjął ślubowaniu od Dariusza Szostka i Magdaleny Będkowskiej. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki wyjaśnił, że decyzja prezydenta wynikała z faktu, iż za jego kadencji powstały dwa wakaty w Trybunale. Ponad 6 miliardów złotych musi zapłacić Polska za nieodebrane szczepionki covidowe, tak orzekł sąd w Brukseli. Wyrok jest nieprawomocny. To skutek pozwu producenta szczepionek. Przedstawiciele firmy Pfizer uważają, że Polska i Rumunia były zobowiązane kontraktem Komisji Europejskiej do przyjęcia tego preparatu. Ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego odmówił odebrania zamówienia. Jak tłumaczył, tłumaczył to mniejszą liczbą zakażeń. To skrajna głupota za którą Polska zapłaci ponad 6 miliardów złotych. Tak wyrok skomentował premier Donald Tusk. Teraz o interwencji norweskiego rządu, która przyniosła efekt odwrotny od zamierzonego. Chodzi o obniżkę opłaty paliwowej. Politycy spodziewali się, że doprowadzi ona do spadku cen paliw o blisko 4,5 korony, czyli złote zł. Tak się jednak nie stało, ponieważ wczoraj stacje benzynowe podniosły ceny. Tym samym paliwo zamiast potanieć okazało się droższe. Norweski rząd domaga się od operatorów stacji obniżania cen na 10 kwietnia w ramach protestu. Kierowcy zapowiedzieli blokadę obwodnic Oslo. Wystawiali fałszywe orzeczenia lekarskie bez przeprowadzenia badań. Za swoje usługi mieli przejmować łapówki. Policjanci z Olsztyna zatrzymali trzy osoby, w tym lekarza, które miały być zamieszane w nielegalny proceder. Lekarz od co najmniej kilku miesięcy za pieniądze miał wystawiać fałszywe orzeczenia, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów Tomasz Markowski. W procederze uczestniczyć miała również 47-letnia psycholożka, mieszkanka Ciechanowa oraz 59-latka, która pomagała w przekazywaniu dokumentacji. Obie te kobiety są podejrzewane o udzielanie korzyści majątkowych lekarzowi w zamian za uzyskanie orzeczeń. Lekarz usłyszał blisko 50 zarzutów, psycholożka ponad 30. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Za 26 minut, godzina 19. Debata dnia. A przypomnę, że w debacie dnia uczestniczą dziś pan Michał Kolanko, Rzeczpospolita i pan Jarosław Włodarczyk, publicysta. To panowie, wracamy w takim razie do dyskusji. Kwestie Trybunału Konstytucyjnego na razie zostawiamy z boku, choć myślę, że jeżeli chodzi o emocje to będzie szansa na to, że pojawią się ponownie, bo chciałbym zapytać o ocenę tego, co także wydarzyło się dziś, no ale pozostało oczywiście w cieniu, w cieniu tego, co, co mogliśmy obserwować w Pałacu Prezydenckim. Myślę o spotkaniu o debacie, w której obok siebie, przy jednym stoliku, tu była mowa o tym wspólnym, wspólnym siedzeniu przy jednym stoliku róży, przedstawicieli różnych sił politycznych. Proszę bardzo, to się udało. Myślę o wspólnej debacie pomiędzy premierem Morawieckim, a wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No, już samo spotkanie było, jest co nieco zaskakujące. Jednym z tematów, między innymi, była kwestia no, tego zielonego save, tak w tej chwili jest ten projekt zgłoszony, czy też proponowany przez PSL. Projekt, który jest poprawioną wersją tego Save zero, zero zgłoszonego z kolei przez Pałac Prezydencki. No i tu padła dosyć ciekawa deklaracja ze strony premiera Morawieckiego, że jego środowisko być może zdecyduje się poprzeć ten projekt sygnowany przez PSL. Byliśmy świadkiem debaty, czy byliśmy świadkiem być może czegoś więcej? to który z panów na początek? Myślę, że dzisiejszy obrazek jest niebezpieczny dla Donalda Tuska i dla Jarosława Kaczyńskiego. Czyli coś więcej? Nie, bo jest niebezpieczny, bo ta, ten obrazek przez moment pokazał, że istnieje świat bez Jarosława Kaczyńskiego i bez Donalda Tuska. Że debatowali inni ludzie. I to na spokojnie. I to na spokojnie. No, były tam. Ja oglądałem w zasadzie no całą tę debatę. klasyczna przerzucanka i klasyczne tam, szpileczki. Mhm. W zasadzie oglądałem całą tę debatę. Bez tej finałowej części niestety, gdzie tam właśnie były emocje mm, rolników, tak? Ciekawa osoba w ogóle tam w kontekście tego wszystkiego jest Artur Balasz, który to wydaje się animował. Ciekawe, ale jak mówię, no ta, ten obrazek dzisiaj jest niebezpieczny i dla Tuska i dla Kaczyńskiego, bo on pokazuje świat, w którym nie ma Tuska i Kaczyńskiego i rozmawiają w centrum uwagi przez moment oczywiście, bo wiadomo, że władze mają jeden i drugi, yy, ale przez moment, yy, przez moment ten świat wyglądał inaczej. I myślę, że wiele osób dzisiaj spojrzało na taką debatę i pomyślało sobie, no bo jest kampania wyborcza i pomyślało sobie, że on może tak wyglądać świat. Nie ma Tuska, nie ma Kaczyńskiego, ktoś inny debatuje. I myślę, że dla jednego i drugiego to dzisiaj był bardzo zły obrazek. Oczywiście nie przesądzałbym jego wadzy, tak? To nie jest tylko obrazek, za chwilę są święta, Wielkanoc yy, yy, i tak dalej, i tak dalej. Wielkanocne tak rozmowy przy świątecznym stole i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak gdzieś, gdzieś ten, yy, myślę, myślę, że ten, yy, ten system, tak? Który stworzyli Tuski i Kaczyński przez te ostatnie 20 lat, on powoli, powoli zaczyna pękać. On pęka wraz ze zmianą pokoleniową, który też reprezentantem jest Kosiniakami, czy mniej, no też trochę jest reprezentantem y, Morawiecki, ale w, no w mniejszym stopniu z, z, z, oczywistych, z oczywistych przyczyn. Natomiast y, natomiast tak, no, ten obrazek, nie, nie przesądzałbym, że to jest jakaś koalicja, jakieś nowe partie, nowe byty i tak dalej, tak dalej, ale przez moment wiele osób się dzisiaj zaczęło zastanawiać, tak krótką chwilę wracając później do swoich zajęć przedświątecznych i tak dalej, że, że ta polityka może wyglądać inaczej. Panie Jarosław Błodarczyk, rzeczywiście byliśmy świadkami czegoś, co może w niej jednej głowie zrodzić tego typu pytanie albo tego typu skojarzenie? Nie, nie sądzę. Znaczy, obrazek jest miły i to, że ludzie rozmawiają to, o czym mówiłem wcześniej, w interesie państwa, a nie partyjnym, to należy z, z odnotować i z zadowoleniem przyjąć. Natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę no, z pozycji Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości obecnej. E, on szuka, e, te, szuka swojej drogi po tym jak został odsunięty na boczny tor. E, w związku z tym e, tutaj to m, nie, nie zgodzę się z Michałem, że, że to nie, nie, nie jest na pewno e, jakiś m, początek powstawania jakiegoś nowego pomysłu politycznego. To przepraszam, bo... to, ja, to ja dopowiem, jeżeli pan pozwoli, bo jako pierwsze napisało o tym chyba Gazeta Wyborcza, że w samym PSL-u miały się pojawić takie głosy sugerujące, że być może jesteśmy świadkami, no właśnie, czegoś więcej, czegoś, co tak, może tak. przerodzić się we wspólny start w wyborach parlamentarnych. Tak, znaczy jest za, za, za, za daleko do wyborów jeszcze i wiele się może wydarzyć i w Prawie i Sprawiedliwości, i w PSL-u, ale bo PSL dzisiaj jest w sytuacji takiej, że może się znaleźć, jeżeli dzisiaj by się odbywały wybory, no tak na krawędzi jest poza parlamentem albo w parlamencie. Mateusz Morawiecki e, w Prawie i Sprawiedliwości ma święty spokój, ale też no, już kariery nie zrobił. Ale nic więcej. Mhm. Tak, e, a on ma dość duże ambicje, dość duże zaplecze biznesowe, które stoi za nim, różne projekty. Które jest zaangażowany i medialny, i No, On ma jakby taką machinę, którą, którą może też zaoferować. E, w związku z tym e, nie, nie, to nie jest tak, że to jest niewyobrażalne politycznie. Gdyby Mateusz Morawiecki z grupą posłów Prawa i Sprawiedliwości stworzyli nowy podmiot polityczny, taki PiS Light, i wtedy ten PiS-Lite mógłby akurat, nawet nie łącząc się z PSL-em, wystawić wspólną listę wyborczą w ramach jakiejś koalicji. No, tylko to by do tego by trzeba było realnego poparcia politycznego rzędu no, około 10%, bo robić to dla 5-6% nie ma sensu. No ale połowę e... z tego mniej więcej ma PSL. Mniej więcej no, mniej oczywiście. mniej więcej ma połowę, tak. Natomiast badania pokazują, że na kolejną partię konserwatywną, nie taką znaczy konserwatywną, a nie partię w stylu Konfederacji, e, raczej miejsca na scenie politycznej nie ma. E, w związku z tym e, samodzielnie Morawiecki nie jest w stanie e, zrobić niczego, ale być może w koalicji z PSL-em to jest jakaś, e, jakaś propozycja, czyli jakby poszukiwanie znowu czegoś między Platformą a tak jak była trzecia droga z hołownią, czy w ogóle projekt hołowni, czy, czy wcześniej inne projekty polityczne, które zwykle znikały po jednej kadencji. Kuchiza, no, tam szereg takich projektów był. No, jak to się potocznie mówi, dla sierot po, po PISie, czyli Koalicji Prawa i Sprawiedliwości i PO. Więc w tym sensie to jest, to jest możliwe. Natomiast, abstrahując od tego, to sam fakt, że bez obrzucania się obelgami są w stanie usiąść politycy z różnych niewątpliwie jeszcze opcji politycznych i rozmawiać do przodu w interesie Polski, w tym wypadku bezpieczeństwa Polski, ja odbieram pozytywnie. To ja w takim razie mam jeszcze jedno pytanie. Nie mówię, że to jest wątpliwość, no ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście taka formacja, czy to jako koalicja, czy, czy w innym kształcie, czy jako lista wyborcza idzie na wybory, idzie do wyborów parlamentarnych. W tych wyborach zdobywa tych nie wiem 7, 8, 9, 10%. No i po wyborach jest dylemat. Czy bardziej przytulić się do, do tych z obecnej koalicji rządowej? czy bardziej skręcić w stronę Prawa i Sprawiedliwości? No bo kogoś trzeba wybrać. No myślę, że ja, ja uważam, że dzisiaj, gdy jest 20 miesięcy do 19 miesięcy, czy ponad, no około 19 miesięcy do wyborów, no to pewne jest tylko to, że ten układ sił, który jest dzisiaj, nie, nie gwarantuje przełamania pata, bo dzisiaj mamy pat. W pierwszym sondażu dla Rzeczypospolitej w styczniu tego roku jest taka sytuacja, że... I yy, ta to się powtarza, tak? Różne można przyliczniki stosować, są różne sondaże kolejne, ale więcej od stycznia widać wcześniej też zresztą, że jest PAD. Znaczy, żadna koalicja nie jest dzisiaj możliwa. To przepraszam, mamy ja, najnowszy... Wybory, wybory prezydenckie pokazały, że jest no, prawie pan, mhm. prawda? No było pół na pół no właśnie. Ale to, więc... to mamy najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski. Tam jest, no oczywiście po jednej stronie stawiając te partie obecnej koalicji, po drugiej stronie PiS plus sobie Konfederację. Mamy 230 do 230. To zależy jak przeliczać te oczywiście. i to, to jest bardzo... To, to, jest jedno, to jest jedna rzecz. Natomiast no myślę, że i to jest, trzeba, trzeba mieć to z tyłu głowy, to co się wszystko dzisiaj odbywa ta debata, która no, jest jakimś tam faktem też politycznym. Moim zdaniem więcej na niej zyskuje Kosiniak-Kamysz niż Morawiecki. Mimo wszystko. No bo, natomiast mając wszystko to w tyle głowy, nie wiem, w jakieś dywagacje na temat nowych projektów, nowych przedsięwzięć tutaj ze strony w ubiegłym roku sam pisałem o tym, że gdzieś środowiska liberalne znowu myślały o jakiejś własnej partii kolejnej i, i tak dalej, i tak dalej, że to się tl, toczy na tle takiego właśnie e, e, klinczu, który potencjalnie byłby, gdyby wybory były tej, tej niedzieli. Ten klincz właśnie polega na tym, że PiS e, musiałby stworzyć koalicję z Grzegorzem Braunem, co wyklucza teoretycznie. W praktyce zapewne chodzi o to, że samym Braunem nie, no, ale jakieś w, w, wybranie tych posłów Brauna. No tak, ale wybranie części to może być też za. A jeśli PSL nie wejdzie do Sejmu, jeśli Trzecia Droga, czy jeśli PS, Polska 2050, czy jej jakieś różne, w różnych konfiguracjach partie też nie wchodzą do Sejmu, no to, no to Platforma w zasadzie jest skazana na koalicję z Konfederacją, ale to, nie, to brzmi łatwiej, jeśli chodzi o Mencena, dużo trudniej, jeśli chodzi o Bosaka. Więc może się okazać, że po prostu w nowym Sejmie nie ma większości ani do jednej, ani drugiej yy, konfiguracji. No i dlatego ja uważam, że dzisiaj czy ta debata była ważna, czy nie, też uważam, że się zgadzam z tym, co yy, zgadzam się, z padło przed chwilą, że, że generalnie to jest dobrze, że oni rozmawiali tak, w takim trybie yy, w, miarę, w miarę jak na politykę polską, która jest nakręcona tymi mediami społecznościowymi i tak dalej, spokojną. I y, to, to, to jest istotne. To, to, to, to Każda taka debata coś wnosi, choćby przez prostu, że spokojnie miarę rozmawiali i tak dalej. Natomiast y, do czego tylko zmierzam, że po prostu y, ktoś, y, że, że w pewnym momencie będzie być może próba też wykarowania czegoś, co ten pad przełamie. No i teraz pytanie: co by po to której mogło być? stronie? No, no bo właśnie. ja też y, po której tak, po której, po której stronie? To możemy się w najbliższych tygodniach spodziewać no, jakichś kolejnych kroków na linii Morawiecki-Kosiniak-Kamysz? E, teraz ja, tak? Proszę bardzo. E, nie, nie, nie sądzę, ja nie sądzę, żeby to, to był jakiś projekt polityczny, który, znaczy w ogóle, że będzie taki projekt polityczny, to nie jest pewne. Dwa, że nie sądzę, żeby to był jakiś szczególny czas na przyspieszenie. Myślę, że jakieś, jeżeli by w ogóle dochodziło do tego typu Działań to bliżej wyborów mhm. na rok przed wyborami. To jest trochę za wcześnie jeszcze. Natomiast ten, ten pad polityczny, czy to, że jest prawie idealna równowaga na scenie politycznej, no to jednak spędza sens powiek głównie Jarosławowi Kaczyńskiemu, dlatego że nie ma przepływów elektoratów między częścią konserwatywną i liberalną w Polsce lub są minimalne na tyle, że nie, nie mają wpływu na ten wynik od czasu wyborów prezydenckich, a nawet wcześniej. Co oznacza, że Jarosław Kaczyński, coraz, czy Prawo i Sprawiedliwość, coraz bardziej traci poparcie na rzecz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Natomiast y, ta strona liberalna to jest kwestia tylko przejścia przez próg wyborczy PSL-u. Y, dalej ma 50%, plus przy przeliczaniu metodą Donta większą nadzieję na to, że będzie miała minimalną większość, jeden, dwóch, trzech posłów. Y, I w tym sensie... Y, mamy absolutnie zaklinczowaną, już nie mówię teraz o scenie politycznej, tylko postawy społeczne. Nie ma od lat przepływów między tymi dwoma grupami, konserwatywną i liberalną. I ta polaryzacja i zakopanie tego rowu jest, będzie bardzo trudne. Więc ja sobie jestem w stanie wyobrazić koalicję męcen Koalicja Obywatelska, jako po, po roz, rozpadzie, znaczy rozłamie konfederacji, kiedy Bosak zostaje z narodowcami, a, a Mencen odchodzi z wolnościowcami. Tak to nazwijmy w uproszczeniu. No i wtedy ta nowa nadzieja, czy tam imperium kontratakuje, czy jakkolwiek to się będzie nazywało, no jest w stanie jakoś zbudować koalicję z koalicją obywatelską. No tak, ale to patrząc, no. na, patrząc na słupki, to taka koalicja to i tak będzie za mało. No i teraz wyobraźmy sobie, nie, że do takiej no koalicji... Nie. nie, dlaczego za mało? No, jeżeli dzielimy konfederację na pół i tylko tę połówkę dodajemy do koalicji obywatelskiej, to może być trochę za mało, żeby mieć nie, ponad będzie by po głosów. Nie, to będzie po wyborach z 15-20 głosów. Yy, więc yy, jeżeli to by była koalicja Dzisiejsza koalicja rządząca plus 20 osób z Konfederacji to jest stabilna większość. I Lewica jest, Dato. rozumiem, w tym samym rządzie, co y, słowo Mencen? No szczerze mówiąc, y, y, myślę, że Czarzasty dla władzy jest w stanie wszystko wytłumaczyć. Ja mam... Natomiast mnie... y, na to... mhm. y, jeszcze tylko, tylko dokończę, że ostatnie zdanie że natomiast w drugą stronę budowanie koalicji wydaje mi się niezwykle skomplikowane. Dlatego, że wbrew pozorom Kaczyńskiemu do Brauna jest naprawdę daleko i to nie jest tak, że chciałby z Braunem robić rząd. Chociaż oczywiście władza jest kusząca, żeby mieć władzę. Natomiast PSL, jeżeli by, bo zakładamy, że to by była sytuacja, że PSL nie przekroczył progu, no to z kim miałby Kaczyński robić koalicję? Z koalicją obywatelską, czy z lewicą, czy z Zandbergiem? No, Zandberg też by pewnie nie wszedł, więc z lewicą to się wydaje jeszcze mniej prawdopodobne. Ja myślę, że dzisiaj e, z punktu widzenia Platformy to problem polega na tym, że jeśli Kośniak Kamer zdecyduje na takie. Bo nie jest sam Kośniak Kamer, słuchałem go niedawno w jednej z wypowiedzi, tam na antenie tego programu kolegów witwickiego i Fiołka w Polsacie. No, w tym, w ich podcaście, że on sam przyznał, że to sobie ja też wielokrotnie pisałem, że w platformie jest takie poczucie, że no dobrze byłoby stworzyć listę z, z psl -a. Ale jeśli Kościołniak Kamy się nie zdecyduje na to i zaryzykuje, no to jest, jest możliwe, zaryzykuje samodzielny start, tak? bo nie stworzy jakiegoś silnego bloku, tak jak z trzecią drogą było, czy wcześniej z Pawłem Kukizem, tylko jeśli no, zgromadzi kilku samorządowców kilku może przedsiębiorców, nie, nie, nikogo, znaczne, żadną znaną postać. Może, nie wiem, Jacka Siewierę kogoś, kogoś takiego też pamiętam, Roberta Mazurka, który mówił też w swoim podcaście o Marku Magierowskim, o Konradzie Szymańskim. To są informacje, które podał Robert, redaktor Robert Mazurek. Nie, to powołuję się tutaj na niego. Sam takich potwierdzeń w tej sprawie nie mam. Do czego zmierzam, że jeśli do, tak, do, do tego dojdzie, PSL nie wejdzie, no to Platforma będzie musiała liczyć na to, że tych męcenowców będzie na tylu, tyle dużo w nowym Sejmie, tylu, tak wielu w nowym Sejmie, że uda się rzeczywiście dobić do tych 231. Bo ja uważam akurat, że nie ma możliwości, żeby była jedna koalicja, w której jest i ZAN, i, i Czarzasty, i Mencen. Ale po drugie, to, ale żeby pod uwagę tylko, żeby nasi słuchacze mieli też jasność, że to oznacza, że Mencen będzie premierem, a Tusk musiałby mu oddać wtedy premierostwo. No, bo wtedy Mencen ma klucz do tego wszystkiego. No Męcen, którego też nie tak dawno przecież sam Tusk, Trzaskowski mówili o piątce Mencena i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, myślę, duży kłopot koalicji obywatelskiej, że oddanie władzy to było by oddanie władzy Konfederacji z przemysłem Wiplerem jako ministrem finansów, z z wieloma jeszcze innymi politykami Konfederacji ważnych na ważnych stanowiskach. No i ja chciałbym zobaczyć, znaczy wtedy ja wiem, że ten, to, to, to, to, oczywiście bardzo, w, to, znaczy wiem, że wtedy, m, znaczy wiele osób, które mówiło o tej piątce, Mencena, krytykowało tą piątkę, Mencena by to uznało, żeby, ponieważ za naczelny cel bo inaczej, że, że to by uznało w jakimś tam sensie. Zresztą nie wiem, co na to elektorat. Tak? Ale razie... Liberalno-lewicowy elektorat, który już zniósł bardzo wiele od, w, w tej kadencji. Tak? Zniósł rezygnację z wszystkich w zasadzie no. No, Pytanie, czy hasło nie pis byłoby wystarczające, żeby to wytłumaczyć. Ja A, nie to panowie. wiem, ja to, nie to wiem gorącą... ale elektorat, tylko, ja, ja tylko mówię, mhm. że to jest y, taka konstrukcja, która, która myślę, że musi spędzać. Ja nie wiem, jak będzie. Myślę, że premier Tusk jest gotowy. Tutaj oczywiście zaraz y, usłyszę, że jest państwowcem. Ale myślę, że premier to jest jak polityk, no zależy mu na władzy, więc jest gotowy na daleko idące ustępstwa w potencjalnym rządzie z Konfederacją. Natomiast po ja nie wiem co na to jego elektorat, który już dzisiaj przez te ostatnie lata nawet dużo musiał znieść, tak? To, panowie, to w takim razie to pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, bo na sam koniec chciałem jeszcze wrzucić kwestie międzynarodowe. Dziś o trzeciej, właściwie jutro, o trzeciej w nocy orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Są przecieki, są zapowiedzi tego, co może się w tym orędziu pojawić. Jednym z ważniejszych punktów jest poważne rozważenie wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO. Jak te słowa traktować? Mamy raptem trzy minuty. To może w takim razie teraz Jarosław Włodarczyk. Y już się do tego odnoszę, tylko powiem jedną rzecz, że w takim rządzie koalicyjnym bardziej bym widział Mencena jako ministra finansów, a pewnie z największej partii premiera. Ale przechodząc do Trumpa, to nie ma to kompletnie znaczenia. Donald Trump nie ma żadnej mocy wyjścia, żeby Stany Zjednoczone wyszły z NATO. Natomiast jest to, więc to, to że on będzie mówił o tym, jest... Rozważał, rozważał, tak. Będzie rozważał. On to mówi dużo dalej i o. I y, nie ma to znaczenia dlatego, że do tego jest wymagana dwie trzecie zgody Senatu lub uchwała Kongresu. Do tego czasu on nie może wydać nawet dolara, bo tak jest ta z 2023 roku y, decyzja Kongresu Amerykańskiego. Nie może wydać nawet dolara na przygotowania do wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. Natomiast zdecydowanym problemem jest to, że w zasięgu Donalda Trumpa jest wycofanie wojsk z Europy i to w tym sensie jest dla nas niebezpieczne. Wycofanie wojsk z Polski, wycofanie z Niemiec, osłabienie wschodniej flanki NATO i to Donald Trump jest gotowy zrobić. Co więcej jego zapowiedzi na to wskazują, że raczej będzie w tym kierunku szedł. Na pewno chce likwidować bazy i to tak jest to już w tych zapowiedziach w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych w Niemczech. No i pytanie, czy na ile kongres amerykański będzie i też wielu republikanów będzie to powstrzymywać, dlatego że e, no to się robi coraz bardziej niebezpieczne nie tylko dla NATO czy dla Europy, ale także dla samych Stanów Zjednoczonych. To Bo w takim razie... w nie traci kolejnych sojuszników. To w takim razie teraz minuta i Michał Kolanko. Myślę, że to ma o tyle znaczenie na polskim gruncie, że na pewno, ja się zgadzam oczywiście, że wycofanie się amerykańskich żołnierzy z Europy nie jest dla Polski dobrą wiadomością i tutaj myślę, że są zapowiedzi i Władysława Kośniaka-Kamysza i prezydenta Nawrockiego, z tego co pamiętam, na pewno prezydenta Nawrockiego, ale też przecież który dużo postawił na Trumpa i to myślę, że jest kłopot dzisiaj wewnętrzny w Polsce bo zostawmy na chwilę już samą geopolitykę wycofanie się Ameryki z Europy byłoby fatalną wiadomością Gdzieś nie od tego, co, co z nas każdy myśli o Trumpie, czy, czy o innych, czy o działaniach Trumpa, czy o działaniach jego administracji jako takiej. Natomiast politycznie to myślę, że jeśli dojdzie do takiego ruchu, to po pierwsze yy, będzie to wykorzystane słusznie zresztą, to jest kampania wyborcza wobec tych, na których, którzy, za, którzy postawili mocno na, na Trumpa, czyli wobec, wobec prezydenta Nawrockiego, wobec PiSu jako takiego. I z tego punktu widzenia to, to orędzie, dzisiaj polityka globalna jest lokalna i na odwrót. To orędzie, czy to wystąpienie prezydenta Trumpa ma, ma też znaczenie w tej, w tej kampanii, która się już toczy tak naprawdę parlamentarny Też widać, emocje buzują w Jasiące i nie tylko. No to w takim razie tym, mimo wszystko, polskim akcentem kończymy. Michał Kolanko, Rzeczpospolita, Jarosław Włodarczyk, publicysta. Bardzo dziękuję. Zbliża się godzina 19, to oznacza, że już za kilka, kilkanaście minut na moim miejscu pojawi się Jerema Jamrożek. Dzień wieczór. dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, I.. Czego spodziewać się po wieczorze na antenie Polskiego Radia 24? No na pewno będziemy nawiązywać do tematu sędziów i Trybunału Konstytucyjnego. To po godzinie 21.30. No ale wcześniej przede wszystkim o paliwach, bo od kilku dni zresztą żyjemy cenami paliw. Może przyszłość motoryzacji to właśnie na przykład auta elektryczne. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 19.00 w zmianie klimatu. No, ale to nie koniec, bo z kolei po godzinie 21.00 będziemy pytać, czy może wodór. To jest to paliwo przyszłości. A ponieważ dzisiaj pryma aprilis. Ale to wszystko na poważnie. To wszystko na poważnie. Ale ponieważ dzisiaj pryma aprilis, to słuchaj, przychodzi krasnoludek na stację paliw i oho, pyta się, oho. ile kosztuje kropelka paliwa. Na co sprzedawca odpowiada, kropelka to nic. No to proszę nakroplić do, do pełna. Tak. Znam, pamiętam, z długą brodą ten dowcip. Więcej sucharów dzisiaj zapraszam na wieczór w Polskim Radiu 24. I będą suchary naprawdę? Pojawi się jeszcze jeden na pewno przy sporcie. Hmm. Dobrze, no suchar sportowy to tego chyba jeszcze na antenie Polskiego Rady 24 nikt nie grał. To wszystko dziś wieczorem.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 Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie. Bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka. Szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Apetyt na życie.